w tym fenomenalnym, pełnym energii i głębokich przemyśleń podcaście o Cookie Klikerze i Project Highrise. Co, co, co ty robisz? co, je... Cze, cześć, co jest Project Highrise? <laughs> Project Highrise to jest jedna z tych management gierek, która opiera się o to, że masz budować budynek mieszkalno-użytkowy. Jeden. I zarządzać nim. Dosyć prosty, no bo co? Skupiasz się tylko na jednym budynku, ale wiadomo, ponieważ skala jest mała, to automatycznie wszyscy, którzy korzystają z twojej powierzchni mają więcej potrzeb i trzeba się więcej narobić, żeby tego upilnować. I dochodzisz do tego etapu, że nagle dostajesz kupę kasy miesięcznie, bo wszystko jest ustawione i już nie musisz w to więcej grać, tylko się nabijają cyferki. Mm -hmm to, to jest co, już o grach pogadaliśmy przed podcastem, to teraz w trakcie podcastu możemy pogadać o nie wiem, co jest teraz fajnym tematem. Jedzenie? No co, no fidget, nie no, fidget spinnery no, chyba. Co, już powiedziałeś wszystko. Krzysztof Gonciarz już wszystko powiedział w temacie już. Nie ma co. No dobra. Ja tylko zaznaczę, że miałem fidget spinnera jeszcze zanim chińska tanizna zalała rynek. Wiem, bo ty jesteś z tej subkultury, wiesz, tych co tak, e, takich bardziej hardkorowych pasjonatów, co tak sobie sami tworzą własne spinery i takie, wiesz, je modują, o, o tym też Gonciarz mówi. Tak, tak, no ja miałem drukowanego 3D jeszcze w czasach, kiedy opłacało się je drukować 3D. A teraz co? Nie no, teraz to wiesz, po co masz drukować 3D za 5 zł, jak możesz już kupić 50 sztuk z Chin za tyle. Hitbox Safe frame odcinek 24. zas nie spałem dobrze od czterech dni. Ja od... Które mamy miesiąc? Lipiec? E, siódmy. Co so, pogubiłem się. Ja jestem kot. A ja jestem Hero. Czemu ty się przechwalasz, że jesteś niewyspany? To jest mój sztik. No dobrze, ale ja jestem tym zwykłym, normalnym człowiekiem, który potrzebuje przynajmniej tych 6,5 i pół godziny snu dziennie. Chyba <śmiech> chciałeś tygodniowo, mm. mam nadzieję. I jak nie uzyskam nawet takiej wartości, to zaczynam cierpieć i bardzo szybko umierać. zdarzałeś wypicie czterech energetyków? Tak, i to bardzo pomaga. Szczególnie, kiedy jestem w pracy. Niestety, kiedy wracam z pracy do domu, to jestem automatycznie zbyt zmęczony, żeby coś robić i wcale nie śpiący. Co? Więc... Co? No Nawet ja tak nie mam. Jak to? Nie masz no tak. Nie, jak, jak już wrócę... Z... Zawsze jak wracam z pracy, to jestem mniej zmęczony niż jak w niej jestem, to po pierwsze. A jeśli jestem już faktycznie tak mega styrany, że nie jestem w stanie nic robić, to jestem w stanie, w stanie zrobić drzemkę. A ja jestem... ja no. też jestem. Mhm. Ja też jestem w stanie zrobić drzemkę, tylko jak zrobię drzemkę, to ona będzie trwała minimum godzinę, i do tego stopnia się po niej obudzę, że nie pójdę spać wcześniej niż o jakiejś pierwszej w nocy, dając sobie wtedy tylko 4,5 no. godziny Ale snu. No, okej, okay, no bo już wyspałeś godzinę wcześniej. Więc już zrestowało się, już wszystko działa. U mnie działa taki tryb życia. No. Ale ja się czuję martwy w środku przez to. To musisz pić więcej energetyków. Wypełni... No, bo jesteś pusty, więc wypełniasz się energetykami i wtedy jesteś pełny. No, wszystko się zgadza. Dobra. Problem rozwiązany. Zdam raport za dwa tygodnie. Jak dożyjesz? No i jak dożyję. Założenie jest takie, że dożyję. Wiesz, ja ostatnio miałem farta z dożywaniem przez różne przez rzeczy. kilka lat. No, no, no. Tak od wyjechania na studia to było. Co robić? No dobra, to zacznijmy może od no. tematu, który teezowałem w poprzednim odcinku. Parappa the Rapper. Już Niech będzie. Dawaj. mój pościg na moim blogu Will Street Journal po angielsku, który mam nadzieję, że tym razem będę pamiętał zalinkować. W skrócie. Czemu Parappa jest taką świetną, ponadczasową grą rytmiczną? Ponieważ żadna inna gra rytmiczna nie robi tego, co Parappa w temacie łączenia fabuły i jakby motywu przewodniego z samą rozgrywką. Czy znaczy, generalnie inne gry rytmiczne co robią no, najbardziej, najbliżej innowacji po tym to były kontrolerowe rzeczy Ty, był, że w DDR miałeś taniec no to nogami sterujesz że w, w Guitar Hero miałeś granie na instrumentach no to dostałeś kontrolery pod postacią plastikowych instrumentów ale co z samą rozgrywką no, sama rozgrywka to w jednej i drugiej grze no suną ci się nutki z góry na dół i wciskasz rytmicznie Jakby to, już, to już cała gra co robi Parappa? Parappa robi coś takiego, że oprócz tych nutek, które wyświetlają nam się na ekranie i musimy je wciskać, możemy też wciskać jakby poza nimi. I co się wtedy dzieje? Jak wgramy w a to z tego co wiem nie dzieje się nic. Jeśli wciśniemy sobie przycisk jakoś zupełnie poza momentem, kiedy tam coś innego powinno być. Tak? Dostajesz notyfikację, że źle wcisnąłeś. To jest coś jest. jest jakieś tam bad. Ale nic. nie, to wtedy, kiedy wciśniesz trochę za jakby, kiedy już idzie strzałka, ale wcisnąłeś na przykład dużo za wcześnie albo dużo za późno, nie? A jeśli w ogóle masz jakiś tor, jakby przycisk, na którym w ogóle nie idzie żadna nutka przez najbliższą, nie wiem, sekundę i tam wciśniesz, to wydaje mi się, że nic się nie dzieje, że można tak sobie wciskać pady na przykład na początku piosenki albo już w trakcie w jakiejś tam połowie bez żadnych konsekwencji. Wiesz co, ja jestem głównie oswojony z interfejsem Stepmani i tamto nawet ciężko powiedzieć, bo wiesz, masz milion różnych trybów, modów i tak dalej. Ale byłem przyzwyczajony do tego, że wciskasz tylko to, co ci wolno wcisnąć zgodnie z rytmem piosenki. Okej. Okay. No, no, to przepraszam z góry za gadanie głupot. Jak było w Guitar Hero? <laughs> w Guitar Hero, no wiadomo, przerywać się kombo i odgrywany jest dźwięk takiego jakby zacięcia się strun. że takie... No, takiego dże z dżema. Więc ewidentnie Aha. jakby, to no chodzi w tej grze jest mocny nacisk na to, żeby nigdy nie wciskać poza jakby odpowiednią nutką. Jak to wygląda w parapie? W parapie odgrywany jest voice clip jakiś i dla każdego utworu inny, zależnie po prostu jakby fragment jakiś utworu. Jeśli na przykład parappa powtarza często jakieś słowo, to możemy je sobie pod jednym przyciskiem, ono będzie. Jeśli na przykład jest takaś fraza, jakiś refren, który powtarza, to na przykład wciśnięcie trzy razy danego przycisku sprawi, że on całą tą frazę wypowie. I możemy sobie tak wciskać poza tymi jakby miejscami na nutki. I co się wtedy dzieje? Generalnie nie wiadomo, co się dzieje, bo gra nie ma natychmiastowego feedbacku. Feedback dostajemy dopiero po odgraniu jakby całej yy, sekwencji. Tak jak to ma miejsce na przykład w tym w Thinkstarze, że jest jakaś tam część śpiewania, śpiewamy i dopiero jak cały, cały ten jakby fragment jakiś utworu, linijkę tekstu przelecimy, to dopiero wtedy dostajemy informację o tym, jak nam ona poszła. Jakby nie jesteśmy rozliczani za każdą, nie wiem, pojedynczą nutkę czy sekundę, czy tam, nie wiem, klatkę, tylko za cały fragment. I tak samo jest w Parapie. Więc Aha. generalnie to jest o tyle ciekawe, że przez to na początku można mieć problem w ogóle z tą grą, bo nie wiesz w ogóle, kiedy należy wciskać wciskasz tak, jak ci się wydaje, że jest dobrze i potem grać tylko mówi, to było dobrze, albo to było źle. Ale nie powiem na przykład, że o wszystkie nutki zagrałeś dobrze, albo, że na przykład cztery nutki zagrałeś dobrze, ale jedną źle, albo, że cztery nutki zagrałeś mm -hmm. tak nie do końca dobrze, ale okej. Okay. W sumie nawet nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego, czy jest jakieś rozróżnienie w tej grze między perfekcyjnym uderzeniem w nutkę, a poprawnym, a faktycznie a całkowitym fejlem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. W każdym razie, no i cały gimmick tej gry polega na tym, że jak już ją przejdziemy raz i przychodzimy możemy sobie każdy utwór jakby drugi raz zagrać i wtedy odblokowuje nam się kolejny jakby poziom tego, jak dobrze może nam iść utwór. Tych poziomów jest cztery, jest Aha. to tam cool, good, average i awful bodajże z tego co pamiętam. I na początku, jak przychodzimy pierwszy raz w tą grę, to w ogóle nie mamy szans się zbliżyć do cool. Jakby możemy być cały czas na tym good, cały czas grać perfekcyjnie, ale nie będziemy się zbliżać do tego kul. Dopiero ten kul zaczyna migać. Jeśli gramy drugi raz, faktycznie gramy, jesteśmy na good, gramy poprawnie, to wtedy kul zacznie migać. Ale nie tak łatwo się do niego dostać. Ponieważ gra jakby oczekuje od nas, żebyśmy wykonywali dużo więcej nutek niż to, co ona nam daje. Czyli na przykład jeśli mamy sekwencję, w trakcie której mamy zagrać, nie wiem, tam 3 czy 4 nutki i tam powiedzieć cztery słowa, to możemy zrobić na przykład tak, że każde słowo powiemy podwójnie, a w trakcie długiej przerwy zrobimy jakieś wo wo, wo, wo" na tej zasadzie. No, takie Aha. faktyczne freestylowanie. Tak jakbyśmy, nie wiem, skreczowali tylko, że głosem. <śśmiech> tak jakbyśmy byli prawdziwym raperem w erze, kiedy rap był prawdziwy. <śmiech> Cieszę się, że ty to powiedziałeś. No, więc... I to jest super, bo to jest coś, czego Graci w żaden sposób nie mówi, tylko trzeba albo się, nie wiem, domyślić, albo poeksperymentować, albo przeczytać gdzieś w internecie i jakby potem, ale Aha. nadal musisz potem sam to zaaplikować. No przeczytasz, że spróbuj zagrać więcej nutek niż, niż trzeba. No i to robisz, ale też wcale to nie jest tak, że wystarczy, że dasz, nie wiem, jedną nutkę i od razu ci się wskoczysz na tego kula. Trzeba trochę poeksperymentować, zobaczyć, w której linii jest najłatwiej, tam dodać dużo dźwięków, jak właśnie to robić w rytm jak to gra ocenia a jak to robisz to wtedy zmienia się całkowicie sceneria gry jakby na przykład nasz mistrz mówi nam, że jakby cały gimmick tej gry jest taki, że uczymy się od naszych mistrzów różnych umiejętności karate, prowadzenia samochodu gotowania i w momencie kiedy yy, w momencie, kiedy dojdziemy do tego poziomu kul, cool, to nasi mistrzowie stwierdzały, że o, już nic nie możemy cię niczego nauczyć. W tym momencie oni schodzą i wtedy całkowicie zmienia się rozgrywka, ponieważ nie ma już tego paska, który ci podaje nutki, który ty masz po nich powtarzać, tylko po prostu musisz sobie sam freestyle'ować na jakimś tam wystarczająco Aha. dobrym poziomie, żeby mieć tam utrzymać te odpowiednio dużo punktów, żeby Gra nie zrzuciła nas do gód. No bo jeśli spadniemy do gód, to wtedy nauczyciel wraca i stwierdza, że o, jednak się pospieszyłem i wracamy normalnie do utworu. Ale w tym momencie gra korzysta z jakichś innych kryteriów. tak? Na przykład cały czas musisz się wpasowywać w rytm utworu czy coś Ale w tym stylu. Ale gra cały czas korzysta z tych kryteriów. jakby Chodzi o to, że te nutki, które ona tak. nam podaje są liczone równomiernie albo w ogóle mniej niż te, które sami dodajemy. Jest na przykład tak, mhm. że jak zagramy poprawnie linijkę, to dostajemy na przykład 5 punktów, a jak zagramy dodając kilkanaście własnych dźwięków, to dostajemy 100. Więc wow, to okay. jest całkowicie jakby, to, to jest cały gimmick tej gry, że chodzi o to, że za to freestylowanie dostaje się dużo więcej punktów i to od razu widać. To jest to miejsce, gdzie należy szukać tego feedbacku, czy grasz dobrze, czy nie. Myślisz sobie, ok, jak dodam teraz więcej nutek, ale powiedzmy będę na przykład właśnie tak podwójnie, będę jakoś bardziej skomplikowany rytm robił, to czy gronie za to nagrodzi, czy nie. I sobie tak kombinujesz, aż w końcu dojdziesz do tego etapu, gdzie dostajesz to, to, to nie dużo punktów. Uh -huh. No i generalnie, i to jest ta najważniejsza cecha. To jest ten moment, to jest to miejsce, w którym Parappa robi coś, czego nie robią żadne inne gry, po prostu. A jakby... No tak. Też prawda jest taka, że to jest gimik i nie wiem, nie wiem, czy chciałbym grać w więcej gier, które coś takiego, no bo to się, myślę, że to się nudzi. Jakby w gry rytmiczne, jak gram w inne gry rytmiczne, bo generalnie nie mam jakichś uprzedzeń, że na przykład chcę grać tylko w gry rytmiczne z fabułu, albo że chcę grać, nie wiem, tylko w japońskie, albo że tylko te z kontrolerami. Ja lubię grać w OSU, to pecetowe, gdzie generalnie utwory są robione przez użytkowników i jest to takie typowe... Get to becytowe, właśnie taki odpowiednik Step Money, tylko hmm. może z inną rozgrywką. I nie mam z tym jakby żadnego problemu, bardzo to lubię. Ale lubię też grać w Rockbanda, bo bardzo lubię grać na tych kontrolerach. Ale lubię też właśnie parap, bo on robi coś naprawdę ciekawego, fajnego, łączy właśnie to, że ten montek nauki od mistrzów, których następnie pokon prze, ten, przeskakujesz, jakby e, uczeń, prze, przerastasz. Uh -huh. No tak. Tylko tutaj w parapie jest ta kluczowa różnica, że to jest rytmiczna gra z fabułą. Coś, co jest w ogóle nurtem mało eksplorowanym, no bo co? No było Space Channel 5, było um Jammer Lami, był Rumen I nie za bardzo potem to było jakoś no kontynuowane. Bo było na przykład osu, te już właściwe DS-owe i Elite Beat Agents które podobnie Aha. jak w parab miały ten wątek, że zależnie od tego jak dobrze ci idzie, to zmienia się jakby animacja na ekranie. Że masz tam jakąś historykę, na przykład, że nie wiem co tam było, że jakiś koleś chce się nauczyć grać w baseball, tak Było coś takiego, chyba było. No i on tam coś próbuje. Jak nam dobrze idzie, to widzimy, że strzela home run, a jak nam słabo idzie, to widzimy, że w ogóle nie trafia. A jak przeciętnie, to na przykład odbija na tyle, żeby zdobyć jedną bazę. I potem mhm. przechodzimy do kolejnego fragmentu utworu zmienia się scena i tak aż do końca utworu a na końcu zależnie od tego, czy w końcu mieliśmy więcej tak dobrych, czy jakby, czy dłużej byliśmy w tych lepszych, czy gorszych sekcjach, to nasz, dostajemy jakby lepsze albo gorsze zakończenie. Mhm. Wiesz, zastanawiam się pod, po prostu pod kątem tego naszego też ostatniego tematu z Rap Rabbitem, gdzie gra miała mieć podobną strukturę no, opartą o zupełnie inną mechanikę i zastanawiam się na ile to jest w ogóle dobry pomysł biznesowy abstrahując od tych wszystkich kickstarterowych przygód, dlatego że to wymaga po pierwsze znacznie rozbudowanej sfery animacyjnej, no bo musisz przygotować te różne warianty, w ogóle jakieś warianty animacji, które towarzyszą piosence i jednocześnie w dużej mierze nie masz szans żeby się tu wpasować z dużą biblioteką utworów. No, Parappa, czy choćby Umdżamerlami mieli bodajże po sześć stage, I to było tyle. To było sześć kawałków, które każdy bardzo chętnie przyjął w tamtych czasach, ale tamte czasy to też była era sprzed. Może nie DDR-ki, ale już gitar Hero jak najbardziej, więc ludzie też nie byli przyzwyczajeni do tego, że mogę sobie kupić jedną grę rytmiczną i mieć na przykład 100 utworów i to jeszcze w dodatku 100 utworów z licencji z moich ulubionych wykonawców. Jak myślisz, że to by się w ogóle układało znaczy, dzisiaj? Nie wiem, jak by się to układało. Widzę to po prostu pewien potencjał na to, żeby właśnie wrócić do takiego starego modelu, dlatego że te wszystkie gitar Hero, Rock Bendy i tak dalej się ludziom już znudziły. Ewidentnie nisza uh -huh. się wyczerpała, no, wiesz, największy boom był przy, w czasach Gitar Hero 3, rok będa pierwszego, drugiego, to były te czasy, kiedy wszyscy właśnie grali, wszyscy się zachłysnęli tym, że można mieć 10 tysięcy utworów, wszystkie twoje ulubione, same hitery z top listy radiowej ostatnich 50 lat i w sumie nagle się okazuje, że już w ogóle nie ma po co kupować kolejnych części. Bo już zagrałeś we wszystkie uh -huh. swoje ulubione utwory i nikt się w ogóle nie przejmuje tym, czy te utwory fajnie się gra, czy tam na przykład nie ma jakichś długich, nudnych sekcji, kiedy gra się cały czas to samo. Jakby to w ogóle dla nikogo nie obchodziło, bo ludzie zajarali się tym, że można grać swoje ulubione utwory. A dopiero gdzieś tam później, może po latach doszła do nich świadomość tego, że to jakby wypaliło ich zainteresowanie gatunkiem. No właśnie myślę, że ta sytuacja, o której mówisz, to wypalenie, to wysycenie rynku, to tak od strony biznesowej faktycznie może otwierać drzwi na stworzenie gier rytmicznych, które ciągnie nie warstwa rytmiczna, a warstwa jakiejś fajnej postaci i ciekawych interakcji między bohaterami, czegoś takiego pozamechanicznego, które może być motorem marketingu. To znaczy, dla Ja danej myślę, pozycji. że to nie jest jedyne wyjście, bo na przykład jest inna rzecz, o której mhm. w ogóle nie mówimy w tym momencie, to że te uh -huh. gry, właśnie takie jak Rap rabit szczególnie, miałyby mieć zupełnie oryginalną muzykę, która się też przecież uh -huh. zmieniałaby, zależnie od tego, którą jakby lin, którą wersję tam wypowiedzi robimy, czy też tak jak w Parap, jakby my sami tworzymy tą muzykę, dodając te dodatkowe nutki i faktycznie ją jakby remiksujemy. Jakby można, wiadomo, żarty żartami, ale można jakoś wyrazić siebie tym, jak przechodzisz te poziomy. Tym, jakie co ci Jasne, to Zresztą żarty żartami, to ma sens. Jakbyśmy mieli mówić o żarty żartami, to ja bym zaczął od Mario Rapper Kiedy. Natomiast to, co mówisz, moim zdaniem trzyma się faktycznie kupić. Więc e, to są te fajne pomysły, c, ale no właśnie chodzi o to, że jakby problem to jest, żeby to publicy sprzedać. Jakby ewidentnie no Rap rabbitowi się nie udało. Ja myślę, że to jest fajny pomysł na fajną grę dla entuzjastów, dla ludzi, którzy tak jak ja uważają, że to jest jakby ten problem gier rytmicznych, że po rok, będzie dwa, już tak naprawdę nie było sensu robić nic w tym modelu, bo jakby w tym momencie ta seria osiągnęła swój szczyt i już jakby nie było po prostu potrzeby robić czegoś dalej i ja za to z chęcią zagrałbym w grę, która nastawiłaby się na to, żeby wybierać nie utwory, które były najwyżej w rankingu MTV, tylko utwory, które ktoś faktycznie dobierze pod to, że najfajniej się je gra. I też wykombinuję mhm. jakie tam jakoś łączyć, Zresztą to jest coś, o czym mówię w tam swoim tekście o parapie, że tak naprawdę nie jest tak, że gatunek gry myślę, ma się dzisiaj jakoś bardzo źle, bo przecież gry takie jak tam e, Crypt of the Dancer, Fumper, e, co tam jeszcze wymieniłem, ale jedną grę zapomniałem. No ale w każdym razie no, są ludzie, którzy biorą jakby samą ideę tego, że masz tą gruzgrywkę mocno opartą o rytm, ale zamiast właśnie robić to, co robił Rock band, czyli brać znane utwory i przerabiać je na grę, to biorą swoją własną muzykę i tworzą jakby rozgrywkę wokół samego rytmicznego naciskania, a niekoniecznie wokół odtwarzania muzyki. Konkretnie, że tak mhm. powiem. Jakby, że sama ta kwestia pozostania w rytmie, jakby na tym się skupiłem, na to, że to faktycznie były gry rytmiczne, a nie gry muzyczne. Jeśli chodzi o ten temat wysycenia rynku, to mój ulubiony tekściarz pan Michael Lowell tak naprawdę nie jest moim ulubionym ściarzem, ale napisał tekst na swojej stronie Learn to Counter o tym, że... A właśnie na ten temat, o tym jak jakby Activision i, i jej zabiło gry rytmiczne. Przeklęci! Dokładnie jakby to, o czym ja teraz mówiłem. W największym skrócie to on ten mhm. temat rozwinął. Od niego zresztą no, nie ukrywam, że on jakby otworzył moje spojrzenie na ten temat właśnie w ten sposób i no nie wiem, no mnie przekonał, więc jak ktoś jakoś ciekawi temat, to zachęcam do poczytania. No i jeszcze właśnie to, o czym zapomniałem, powiedzieć, że w parapie, nawet tak się ominie te wszystkie, nawet tak się w ogóle nie, nie przejdzie tej gry drugi raz i nie odkryje tego kul, to nawet za pierwszym razem mamy ten wątek tego, że właśnie rozgrywki łączonej z fabułą. Bo na początku mamy tych czterech nauczycieli, którzy nas uczą. Potem w piątym utworze musimy ich pokonać, żeby dostać coś, czego chcemy. Żeby, żeby nas puścili w kolejce do toalety i robimy mm. to właśnie pokonując ich w bitwie rapowej a w ostatnim utworze my występujemy na scenie a oni tam robią za nami chórki więc jakby całkowicie jest ten musicalowy wątek tego, że tutaj bohater sobie coś robi, zdobywa jakieś umiejętności tylko po prostu wszystko jest przedstawione w ramach tych y, wykonań utworów, które w przypadku tej konkretnej gry są interaktywne. I jasne. to jest naprawdę fajny koncept i nie widziałem podobnej gry. No poza wiadomo uh -huh. Parapu 2, Amdżama Lama i generalnie gramy tych uh -huh. samych twórców. No jasne, nie ma tego dużo. Więc no, jak ktoś nie grał w parapę nigdy, to polecam zdecydowanie. Jak ktoś nie grał dawno, no to sam wie, czy chce wracać, czy nie. Tylko nie grajcie na EPSX. <laughs> Nawet jak posiadacie własną kopię Parapy. A dla tych, którzy posiadają oryginalną kopię Parapy, jaki emulator polecasz? Żadnych emulatorów. Kupcie sobie nie wiem, na jakimś PSP Jednak? albo... Nie wiem jak jest z emulacją psx na PS3. Czy ona jest mhm. znośna czy nie? nie. Nie znalazłem na ten temat żadnych yes. informacji. No Ciężko będzie, szczególnie pod kątem input lag. Ja polecam Waszą ulubioną konsolę PlayStation Portable. Mojej ulubionej konsoli PlayStation Vita niestety w Europie nie udostępniono tej gry z jakiegoś powodu. Można ją kupić. Chyba nawet można ją kupić na. Tak, można kupić remaster na PS4, ale nie można kupić cyfrowo parapy na PSP, którą można odtworzyć na tej, na Wicie. No jak to z nieznanych powodów? No bo Sony nienawidzi Vity. To nienawidzi Europę. Nie jest... W Ameryce można. W Ameryce normalnie jest para kupienia właśnie na PSP i Wit. Nie rozumiesz, bo, bo nienawiść Sony do własnych produktów to jest taki, to jest taki resource jak w grach strategicznych. No wystarczyło jej tyle, żeby w ogóle nie wydać gry w Europie, ale już na Stany inne rynki trochę zabrakło. No, no. Trzeba też, trzeba też ją zużywać gdzie Ty, indziej. Um, odeszła nam dobra okazja na przejście do następnego tematu. A propos input Chyba. laga. Ojej. Co też jest się działo? To świeży temat. Może chcesz nam Chyba. go przedstawić? Spoko. Będziemy mieszać trochę z newsami. Bo, no cóż, co się dzieje w kwestii input laga? Input lag jest bardzo poważnym problemem w pietykach wszelkiego rodzaju. Tym poważniejszym im dalej w Chciałbym blast, powiedzieć, że w bo... każdej grze akcji w każdej grze akcji zdecydowanie, ale w takich pijatykach jednak się go mierzy, w innych grach bywa różnie, zależnie też od sceny turniejowej. Po pierwsze, zaczynając problem od samego początku, żyjemy w erze informacji i da się kliknąć i w ciągu pół godziny sprawdzić dowolną rzecz, której nie wiesz i to pół godziny to zakłada, że faktycznie nie masz pojęcia nawet o podstawach i musisz sobie zrobić trochę researchu. No i teraz tak, są ludzie, którzy za misję życiową albo, nie wiem, hobby opierają sobie dodawanie do tej nieskończonej puli informacji na każdy temat i jest sobie taki bardzo sympatyczny, bardzo miły i pokorny pan, który nazywa się Nigel Woodall i można go znaleźć na Twitterze pod ksywą Nudals. A, bo który... Nigel Woodalls, czyli Nudals. Tak, dokładnie, jest to bardzo przemyślana gra słowna. Który to pan Nudals, skrótowo mówiąc, za hobby takie obrał sobie mierzenie laga w bijatykach w jak najbardziej rzetelny sposób. I to jest bardzo istotne, bo nie mówimy tutaj o jakimś kompletnie losowym pieniaczu i nie mówimy też o kompletnie niedoinformowanym hejterze. Mówimy o człowieku, który nie tylko postawił sobie za cel, żeby tego laga faktycznie zmierzyć, żeby wiedzieć ile on wynosi, ale jednocześnie spędził trochę czasu analizując metody innych ludzi, którzy już to robili przed nim i opracował lepszą. Metoda Nudalsa jest dosyć skomplikowana, przynajmniej jak na mój ptasi móżdżek, ale wiem, że opiera się o... Wysyłanie sygnału do dodatkowego przekaźnika, który dodaje 0,02 klatki, znaczy 2 milisekundy laga, przepraszam, który dodaje 2 milisekundy laga, bo Nudals to sprawdził oddzielnie i sprawdzać, na którym etapie wyświetlania obrazu można zauważyć po raz pierwszy jakąś zmianę po wklepaniu inputu. To, to sprowadza się do tego, że ekran Nudalsa jest podzielony na 16 stref, każda odpowiada jednej klatce. No i zależnie od tego, na, którym, na której strefie wyświetla się zmiana dodawana przez um, przekaźnik, on sobie liczy, czy było tyle klatek, czy było więcej, czy było mniej. Nie będę tego tłumaczył, bo i tak nie wytłumaczę, ale jak ktoś jest naprawdę zainteresowany, to na swoim Twitterze Nudals dokładnie wyjaśnia. Zresztą na YouTubie też to jest jakieś pół godziny filmiku. No i co ten pan Nudals zrobił? Ten pan Nudals to jest w ogóle filar społeczności bijatykowej i motor do niejednej dyskusji, a w zasadzie jego praca. No bo właśnie, wynikiem jego pracy jest dokładnie i rzetelnie sprawdzony input lag we wszystkich bijatykach, w które się gra. I nawet w wielu, w które się grało kiedyś, a które sprawdził tak bardziej dla rozrywki. Co się okazuje? Okazuje się, że w serii Tekken input lag wzrastał w zauważalny sposób z części na część. Najpierw w Tekkenie 5 był bardzo niski, w Tekkenie 6 był tylko troszeczkę wyższy. W Tekken tagu już urósł do bodajże 6 klatek opóźnienia albo 5,5, to jest coś w tych widełkach. No i w Tekenie 7 już w wersji PS4 mamy te, tak, mamy te ponad 6 klatek. Tylko zaznaczmy, że to ogólnie trend wśród wszystkich serii biotykowych, że wraz z kolejną, z każdą kolejną generacją ten lag rósł. Na PSX-ie PS2 był dość niski, na ps 3 zrobił się już zauważalny, gdzie Xbox 360 był wyraźnie lepszy. Tutaj zazwyczaj była taka różnica, że te same gry miały o jedną klatkę laga mniej na Xboxie niż na PS3. No i PS4 jest już pod tym względem dość masakratorem. No właśnie, tylko że też z pewnymi wyjątkami, bo na przykład w takim Guilty girze nadal mamy laga natywnego na poziomie około czterech klatek. Więc no jasne, jest więcej. To niepodważalne, ale jeśli możemy mieć w tej grze cztery klatki laga, to nie jest wcale dużo. To jest tyle, że gracz nie jest w stanie tego zauważyć, nawet jeśli w poprzedniej części było mniej. Dopiero jeśli w poprzedniej części miałbyś, nie wiem, jedną klatkę, to byś mógł coś od... zauważyć. No ale po tej małej dygresji, co z tym panem Nudalsem? Pan Nudals opublikował swoje wyniki, szczególnie te dotyczące Tekena 7. Sprawdził na wersji Pro, sprawdził na różnych ustawieniach graficznych, porównał do wersji PC-owej, Xboxowej i rozpętała się burza. Burza rozpętała się dlatego, że w końcu mieliśmy podkładkę, żeby powiedzieć, hej, wersja PS4-kowa jest obiektywnie gorsza od wszystkich innych. No i wiadomo, że pod tym względem od takiej wersji PC-owej gorsza być musi, bo możesz sobie po prostu zmniejszyć ustawienia graficzne. Ale żeby była gorsza od wersji Xboxowej, a przecież Xbox One nie jest specjalnie konsolą bijatykową, więc ludzie, którzy grają w bijatyki, zaopatrywali się raczej w ps 4 No i teraz dostali ten produkt, z, którym, z którego są tak bardzo rozczarowani. Pytam sprawdziłeś, jak to wygląda z innymi bijatkami na PS4 i Xboxa 1? Wiesz co? Wydaje mi się, że Nudal zrobił góra jedno takie porównanie, ale szukałem na jego Twitterze przede wszystkim porównań między różnymi wersjami Mortala 10 i takich nie znalazłem po prostu. Mierzył Injustice, ale Injustice dwójkę chyba mierzył tylko na jednej platformie. Także nie wiem, czy to jest trend, czy to jest po prostu no, taka wersja. Do tego wrócimy. Jasne. No i teraz tak, mogłbym relacjonować bardzo długo, jakie najróżniejsze dyskusje na ten temat zostały wywołane w związku z tą wersją ps 4 ale tak naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że pan Nudals dorobił się bardzo nieprzyjemnej sławy. Mianowicie nie tylko wraz z wszystkimi, którzy chwalą jego wyniki, pojawiają się też hejterzy, ale też odpowiedział na wyniki jego prac pan Mike Murray, Spieżność nazwisk prawdopodobnie przypadkowa. Człowiek, który pracuje bezpośrednio w dev teamie Namco nad Tekkenem oraz Harada, pan projekt menadżer, który dopiero może się chwalić rzeszą hejder. Tekken hate. Project. Tak, także Tekken Project się ustosunkował do wyników pana Nudalsa i ustosunkował się w fascynujący sposób, mianowicie po pierwsze... Zaczęło się od tego, że pan Harada przyznał, że będą zmniejszać tego input laga, ale zaznaczył, że problemy dotyczą niektórych kontrolerów podpinanych przez kabel, więc z jego wiadomości wynikało bezpośrednio, że jakiś ogólny lag tej gry nie istnieje, a przynajmniej nie jest przez nich traktowany poważnie. Nie tak to odebrałem, to co powiedział. E, no może inaczej. Mówiąc konkretami, powiedział, że będą zmniejszać tego input laga dla konkretnych kontrolerów podpiranych przez kabel. Okej. Okay. To zostańmy przy tym. No i teraz tak. Na początku wszyscy przyjęli to entuzjastycznie, ale jak zwykle bywa, każdy potem przeczytał ten tweet drugi i trzeci raz, bo to wszystko oczywiście na Twitterze, więc mamy porażające sto no, to, parę znaków. No do końca w końcu. No. I co się okazuje, no ale zaraz, to, to, to, to którym kontrolerom poprawimy te, te opóźnienia? Które kontrolery w ogóle miały większe opóźnienia? Co się dzieje? To jest generalne pytanie, które zadawało sobie wielu. A w międzyczasie w, równie wielu poszło na Twitter i zaczęło się dopytywać. Skutkiem tego zacytowano Nudalsa nie raz i nie dwa jako podstawę do stwierdzenia, że przecież Tekken ma globalne opóźnienia na ps 4 no i tutaj przychodzi pan Mike Murray, który odpowiadając co prawda nie bezpośrednio, ale w temacie, stwierdził, że po pierwsze e, wyniki, jakoby Teken miał 8 klatek opóźnienia są nieprawidłowe. Nie wiem w ogóle skąd wziął 8, bo wyniki Nudalsa to było 7, czy tam 6,5, no ale nieważne. Potem podkreślił, że przy wynikach tego typu nie bierze się pod uwagę tego laga, który wprowadza urządzenie sterujące. A następnie zwalił winę na Unreal Engine 4, bo poinformowany, że nawet w Tech Tagu 2 było zauważalnie mniej, stwierdził po prostu, że Tech Tag 2 nie jest na PS4 i nie jest na Unreal Engine 4, więc nie można ich porównywać. No tak, oczywiście, to, to oznacza, że punktów wspólnych już nie ma i możemy zamknąć temat, dziękujemy bardzo. Tyle tylko, że nikt mu nie podziękował. A to buce w internecie. To jest do. No. I to jest dopiero tytaniczny problem, stary. To jest dopiero problem, o którym będzie można pisać doktoraty. Bo zaczynając od początku czytając te tweety, można dojść do wniosku, że wszyscy rozmawiają o czymś zupełnie innym. Więc trzeba by zacząć od tego, żeby wszyscy wyszli z Twittera i zaczęli się komunikować w jakikolwiek bardziej obszerny po sposób. Komputer. Wejdź Tak. No we, po prostu odejść od tam... niego i wskocz pod samochód. Nie, czekaj. Da. Rozpędziłem się. Nie, nie polecam. Nikomu nie polecamy skakania pod samochód, to jest bardzo niebezpieczne. z balkonu. Nie, czekaj, kurde. Nikomu nie polecamy rozpędzać się na balkonie. To jest bardzo niebezpieczne. Nawet jak macie te duże, ładne balkony. Takie warszawskie. I... Tak, na pewno. Za 400 tysięcy złotych. No dobra, czyli tak, co jest nie tak z tą całą sytuacją? Bo ona jest kompletnym bajzlem, takim typowym internetowym bajzlem. Po pierwsze, lag to jest jedno słowo, którego używa się w 50 różnych kontekstach. Więc teraz tak, jeśli my między sobą rozmawiamy o lagu w bijatykach, to zazwyczaj mamy na myśli domyślnie, skrótowo mówiąc, albo opóźnienie między jednym graczem a drugim w środowisku online'owym, albo i wtedy mówi się zazwyczaj, żeby doprecyzować o jakimś online lagu albo czymś takim, albo wbudowane opóźnienie między wciśnięciem guzika a reakcją gry, które wynika z miliarda różnych czynników, z czego pewnie pół miliarda nawet nie znamy. Więc tu już jest problem drobny. Natomiast panowie znamko wprowadzają jeszcze większe zamieszanie, bo... Operują taką, takim terminem jak frame buffer, bufor, który owszem istnieje i można się nim jakoś tam bawić, ale to byłoby już konkretne opóźnienie, które wynika tylko z tego, jak gra przetwarza polecenia. I z wyłączeniem zupełnie opóźnienia wynikającego z ustawień graficznych, opóźnienia wynikającego ze sprzętu itd. Ja itd. myślę, że to był taki skrót myślowy, ponieważ istnieje teoria którą teraz w sumie nie wiem czy ma mhm. jakiekolwiek poparcie czy w ogóle miała kiedy, kiedyś jakiekolwiek poparcie że Tekken, specy że Tekken 7 został specjalnie zaprogramowany właśnie zmyślał że to opóźnienie będzie i ono będzie po to żeby w trakcie gry online mieć właśnie ten bufor że powiedzmy że jeśli gramy z kimś na trzy klatki laga to mając trzy klatki opóźnienia to wtedy gra sprawi że jakby wszystkie akcje będą się działy o trzy klatki szybciej Względem tego, jak jest normalnie, i dzięki temu się wyrówna z tym, jakby, że to jest ten bufor po to, żeby offline grało się tak samo jak online. Bo to jest coś, co faktycznie było w mhm. takie nie tak dwójce, co było w Solkali-burze. Był to element tych. Yy, jak one się nazywają? No, tych kodów sieciowych, tych systemów. Tak. Mhm. I to, co mówisz, to jest bardzo sensowne w ogóle rozwiązanie. To znaczy, to jest takie klasyczne, prostackie, programistyczne rozwiązanie. Robimy jedną funkcję i wszystko działa. Jeszcze z rodu, tak jak z czasów Tekena, Warcrafta 3, gdzie każdy miał wbudowany chyba 0,35 sekundy laga i to było takie samo na singleplayerze i multiplayerze. I dzięki temu właśnie, jeśli ktoś miał te wbud te połączenie między sobą w takim lub mniejszym, to nie widzieli różnicy. Bo jakby gra się po prostu... Jasne. W tym momencie uzupełniała to w ten sposób, że każdą akcję przyjmowała szybciej i wykonywała szybciej, żeby wyrównało się z tym lagiem. Jasne. No i to byłoby w ogóle fajne rozwiązanie. Tak naprawdę, ciężko jest mi pomyśleć o lepszych, ale ja się na szczęście Jakie nie to? znam. Tylko, że z, GGP, z implementacją GGPO to bywa różnie. No, jest ona w każdym razie tak, problematyczna. Ale masz gry, ale też... trzeba reakcji szybszych niż 10 klatek, więc to jest ten problem, którego się wszystko sprowadza. Że taka jako gra który trójwymiarowa ma dużo powolniejsze ciosy. Najszybszy cios w tej grze to jest 10 klatek. Dla porównania najszybszy cios w bardzo z ogromnej rzeszy bijatyk dwuwymiarowych to są 3 klatki. Więc różnica mhm. niebotyczna. No tak. I właśnie to jest też to, do czego chciałem zmierzać, a o czym zapomniałem zupełnie. W tekenie jest jeden zasadniczy problem. Ten, te opóźnienia, które zostały zmierzone przez pana Nudalsa, wskazują na natywny input lag gry, opóźnienie między twoim wciśnięciem guzika, a jej wykonaniem akcji, tak duży, że wpływa na balans. No bo jeśli mamy opóźnienie rzędu 4-5 klatek, no to w takim razie przy najszybszym ciosie 10 klatek nie jest jeszcze tak źle. Natomiast no jak już mamy dochodzić do jakichś 7 czy 8 klatek, to robi się różnica ogromna, bo mówimy tutaj o ludzkich reakcjach, które sprowadzają się do klatek kilkunastu i jak nagle z tych kilkunastu klatek reakcji, znaczy do nich dodasz jeszcze te 8 klatek input laga, to się robi niebezpiecznie. Dlatego ludzie są zdenerwowani. No i wcześniej była prosta sytuacja, tak? Mamy wyniki pracy pana Nudalsa, mamy milczenie ze strony Project Tekken, no i możesz podjąć pewną decyzję, tak? Albo będziesz sprawdzał te wyniki, interesował się tym, z czego lag wynika, do czego on prowadzi i co z nim w ogóle można robić. No albo będziesz siedział w jaskini przekonany o racji własnych opinii i tyle, no, i, i sobie tam hejtował haradę w necie. Tylko, że teraz... Z tej sytuacji zrobił się właśnie ten bajzel, o którym mówię, bo nagle przed Harada powiedzieć coś od siebie, potem przed pan Marej powiedzieć coś od siebie i teraz to już kompletnie nikt nic nie wie, ale bardzo chętnie zobaczę rozwój tej sytuacji. Co ważne, Teken jest faktycznie jedyną bijatką, z tego co wiem, która działa na Andrylu IV. Guilty Gear działa na Unrealu trójce, Injustice 2 działa na Unrealu trójce, więc jest szansa, że panowie znamko nie kłamią i że faktycznie Unrealu czwórka jest systemem, na którym yy, ten lag po prostu będzie większy, albo dlatego, że, albo bo po prostu tak jest, albo może na przykład jest coś w jego, w robieniu gry na niego, co jest skomplikowane, o czym jeszcze nie wiedzą i dlatego jeszcze jakby nie, nie wiedzą, jak zaprogramować tej gry, żeby miała mniejszy ten input lag, no nie wiem, ale... Właśnie, no. to o czym powiedziałeś, to jest też istotna sprawa, no bo Jasne, nie miałem okazji ani pracować z trzecim Unrealem, ani z poprzednimi, ale Unreala czwartego już troszkę uszczknąłem. I to jest silnik, który ogromną część roboty wykonuje za ciebie. Więc teraz, jeśli podejdziesz do niego tak jak zupełnie szary użytkownik, konsumencko wręcz, czyli robi coś za mnie świetnie, to jest ogromna liczba danych, które kompletnie cię omijają i nie masz w ogóle pojęcia, że tam istnieją, jeśli nie jesteś obeznany z systemem i z kodem tego silnika. Jasne, ze strony Dev Teamu fajnie byłoby wierzyć, że oni wiedzą wszystko i, i oni sobie tam doczytali, oni sobie sprawdzili, ale skoro za nich silnik coś wykonuje, to oni też nie mają obowiązku grzebać i szukać. Dopiero teraz może być tak, że, pewne, że ich oczy się otwierają na pewne elementy. Znaczy wiadomo, kultura... Korporacyjna w Japonii jest pełna swoich specyficzności, więc może faktycznie tak być, że akurat na ten temat nie sprawdzili, bo po prostu nikt nie ma w genach, żeby takie rzeczy sprawdzać, ale pamiętaj, co mówił Cross z swojej wizyty, że tam jednak było, walały się te książki o Unrealu, że faktycznie Tim bardzo się zajarał tym silnikiem i chcieli włożyli dużo pracy w jak najlepsze zrozumienie go I gra wygląda dobrze, więc Powiem szczerze, że byłbym zdziwiony, gdyby faktycznie zoptymalizowanie gry pod input laga było czymś prostym, a namko po prostu zupełnie olało temat nie dlatego, że chcieli, żeby ten lag był duży, tylko po prostu poddali się i stwierdzili, że się nie da. Jasne, no tak też może być. Dlatego, dlatego cała ta sytuacja jest taka problematyczna, bo masz masę pytań i znikąd odpowiedzi. No fajnie byłoby jakby pan Harada sobie usiadł i napisał 300-stronicową książkę Robienie na 7, i opisał w niej wszystko, co nas tak bardzo nurtuje. Ale to się przynajmniej na razie nie wydarzyło i nie zapowiadać. Jeszcze się. jedno mnie ciekawi, czy na jakim kontrolerze no. Nudals testował? Czy testował na wielu, czy tylko na jednym? Nie, Nudals używa Brook Universal Fighting Board, z tego co pamiętam, której lag jest oszacowane na jakieś dwie klatki. coś w tym Tak, stylu. ale może jest na przykład, że może... Może pan Marej czy tam Harada nie zmyślają i naprawdę jest tak, że o, wykryli jakieś konkretne problemy z konkretnymi kontrolerami po kablu i może akurat to ten bruk jest jednym z tych problematycznych, a masa tekanów na świecie zrobiła sobie placebo i tak naprawdę yeah. ten lak faktycznie jest problem tylko u pana Dalsa i paru innych i jak to naprawiał to może problem się faktycznie rozwiąże. I to jest mroczna strona ery informacji niestety. Bo jasne, fajnie, że pan Nudals sobie to mierzy, ale proszę, już masz świetne pytanie, na które on nie zna odpowiedzi, a żeby jej udzielić, to musiałby kupić 10 kontrolerów, albo poczekać, aż ktoś mu wyśle, może nie wiem, założyć jakiegoś Patreona i, i testować, testować, testować, Zaczynamy... testować, aż w końcu wyczerpałyby się no, pytania. Tak to może też zaczekać po prostu na Apacza i wtedy zmierzyć i powiedzieć, czy się coś zmieniło, czy nie. Jasne. I tak na pewno zrobi, bo nie wierzę, żeby ktokolwiek dał mu spokój. No, Także to jest, to jest ten dynamiczny rozwój sytuacji w świecie Tekena i Input Laga. Nie, mam wrażenie, że burza w szklance wody. Zdziwiłem się, jak chciałeś dodać ten temat. Wiesz co? Ja myślę, że wiele kwestii wokół Tekena 7 to jest burza w szklance wody, ale tym niemniej, nawet jeśli jest to taka pierdoła, to jednak no jest to burza. I to są nadal rzeczy, o które są męczeni ludzie związani z tą grą i oni sobie muszą z tym radzić. I też ciekawie jest obserwować, jak próbują sobie z tym radzić, jeśli w ogóle. no Dotychczas było tak, że milczeli, teraz nagle zabierają głos i robią bałagan kompletny. No dobra. To kolejny temat. I teraz uwaga, uwaga mhm. mam dla was. Seria Kot i jego rozterki na temat grania w gry wideo. Sequel, o który nikt nie prosił. Hurra! Czekaliśmy no na sequel, to. Kot, będziesz nie nam prosił. opowiadał. Nie, słuchaj, bo nie wiem czy pamiętasz, ale w pewnym momencie miałem taką naprawdę szczerą rozklinę, czy a w sumie to nie. Może po prostu ja zacznę sobie gierki oglądać w formie let's play'ów. Bo czemu nie? No I, i cholera, zrobiłem to. <laughs> Zagrany w grę Papo Endio która jest taką grą trochę w stylu trochę takiego rajma, trochę takiego Guardiana, bardziej rajma. Uh -huh. Jest to gra jakiegoś tam małego, też nawet mówiąc, meksykańskiego studia. No, w każdym razie wschodnia, południowa wschodnia, południowa Ameryka z tego co pamiętam. Gra ma już kilka lat. Jasne. Byłem nią zainteresowany jakiś czas i nagle odkryłem że miał w Humble Starze. Postanowiłem sobie przejrzeć gry i okazało się, że musiałem kiedyś mieć ją w jakiejś paczce, którą kupiłem. No to pobrałem, odpalam. I cholera, problem w tym, że jakby to, co mnie w tej grze zaciekawiło, to jej styl graficzny. Bo coś, co ona robi bardzo fajnie, to jest to, że moje skojarzenie z nią to jest Harry Potter. Te ruchome jakby budynki, elementy otoczenia, przesuwające się jakieś tam schody, tego typu podłogi, tego typu rzeczy czym trochę w innej formule, bo to uh -huh. jakby przedmioty nie latają same, tylko możemy na przykład złapać za sznurek i wyciągnąć ścianę jakby schody ze ściany. Albo uh -huh. budynek może się okay. otworzyć na pół. Jakby, fu. Po jakby od, no tak, no otworzyć po prostu i utworzyć w ten sposób przejście. Albo ogólnie jakoś zrobić się wcięcie, po którym możemy teraz wejść, albo może się faktycznie przesunąć i od, na przykład wisieć w powietrzu i wtedy możemy na niego wskoczyć i iść gdzieś dalej i to są naprawdę fajne wizualia masz takie względnie realistyczne budowle, jakąś tam wioskę właśnie południowa Ameryka, taki klimat bardziej miasteczko niż wioskę i nagle biegasz sobie po nim dzieckiem i sprawiasz, że te wszystkie budynki w których mogliby normalnie żyć ludzie robią się z niego jakiś magiczny poziom z wiszącymi platformami i schodami wystającymi po prostu z kawałków jakby ściany i to daje naprawdę fajny wizualny efekt problem w tym, że rozgrywkowo ta gra jest um, nie jest moją szklanką herbaty okay. bo generalnie zwłaszcza w pierwszej połowie, tam grałem chyba z pół godziny jak może godzinę Generalnie wszystkie zagadki, bo jest to, tak jak mówię, gra w tylu Rhyma, czyli generalnie rozwiązywanie zagadek i drobna eksploracja. Problem w tym, że te zagadki są banalne. I polega zwłaszcza w tej pierwszej połowie gry dosłownie na tym, że podchodzisz do jednego elementu interaktywnego, który masz w swoim zasięgu, klikasz go, odsłania ci się przejście, przychodzisz przejściem, masz kolejny element i tak aż skończysz całą lokację. To no, no jest bardzo, cała pierwsza połowa gry to jest dosłownie w ogóle nie musisz myśleć, tylko po prostu podchodzisz do jednej rzeczy, z którą masz interaktować, a potem pojawia się trochę myślenia, ale z tego co oglądałem to wiąże się to też z tym, że e, jest bardzo dużo biegania, że po prostu widzisz coś, że musisz, ok, to teraz muszę podejść gdzieś, wcisnąć przełącznik, następnie przebiec na drugi koniec mapy, ale muszę to powiedzmy w odpowiedniej kolejności wcisnąć, więc jest w tym pomyślunek, ale też jednocześnie wymaga to ode mnie bardzo dużo takiego dosłownie trzymania przycisku W i kapienia się jak mój dzieciak biegnie przed siebie i super zabawa. <śmum> więc symulator rodzica <śmum> mówisz. <śmum> no może. I dlatego Młodoka, postanowiłem, ale... że skoro podobają mhm. mi się wizualia, a nie chcę mi się w to grać, to obejrzę to w formie let's playa, po prostu skipując sobie nudniejsze fragmenty, jak właśnie są to, jest to bieganie i tylko sobie pooglądam faktyczne rozwiązania tych zagadek, to jak to wszystkie, y, świat się przeobraża w te fantazyjne sposoby, jak są jakieś fajne efekty, jak dzieją się jakieś ciekawe rzeczy i przeżyłem, żeby opowiedzieć przykłady. Fascynująco. Nie wiem, kiedy to powtórzę, ale spodziewajcie się recenzji gier na podstawie let's play'ów. Wow. To już mówisz, że stwierdzasz, że tranzycja w pełni do dziennikarstwa growego cię czeka. Spełniam marzenia. No walcz o nie. To, to nie jest prosta walka. Spoko. Wiesz, ja akurat też miałem okazję ograć niedawno małą gierkę. Coś w zasadzie tak bardzo indie jak się tylko da, bo gra jest darmowa, można ją sobie po prostu pobrać na Steamie, a należy do skądinąd znanego człowieka, pan Scott Cawthon, który miał okazję zrobić, miał okazję zrobić Five Nights at Freddy's. O, ale wszystkie sześć części czy oddał komuś development? No, sam nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba wszystkie zrobił, a co najmniej pierwsze cztery. Hmm. Łatwe. Czwarto, to, to dobre. W każdym razie... <głos> w każdym razie It Gets Better Later. Nie interesowało mnie zbytnio czy FNAF. Jest fanem horrorów, nie rozumiem. Jestem fanem horrorów, nie jestem fanem jump skerów. Nie ma w tym nic ciekawego. Horror to nie jest wyskakujący na ciebie metalowy królik. Horror hmm. to jest... Porażająca świadomość. Tego, że ten królik w może w każdym od... momencie wyskoczyć ze ściany. I odartym z wszelkich emocji i empatii świecie, który tylko czeka, aż sam złamiesz swoje własne bariery mentalne i pójdziesz Roboty się powiesić. Nie, z emocji. To są robotami. No dobra. Dobra. Czę część się zgadza z generalną definicją horroru Baihiryo. Ale nie za dużo. Natomiast to, co mi się podoba we FNAF-ie i to, co przede wszystkim przyciągnęło mnie do Desolate Hope, to całkiem już oldschoolowe, trójwymiarowe, prerenderowane grafiki. We FNAF-ie było tego mniej, no bo jednak modele się ruszały, więc była to pełnoprawna animacja. Natomiast w Desolate Hope większość gry to statyczne tła. Ale od początku. Desolate Hope jest pierwszą grą Scotta Cawthona. A przynajmniej pierwszą jaką wydał. Wcześniej jeszcze były jakieś mniejsze. Jest jakiś prequel do Desolate Hope. Ale to to już są w ogóle mikrogierki. Natomiast Desolate Hope jest kompletną wielopoziomową rozgrywką. Która opiera się przede wszystkim o elementy Metroidwani. Ale oprócz tego oferuje jeszcze Fascynujący JRPG-owy, turowy system walki. Ciężko byłoby zachęcić na podstawie no. tego. Dlatego. No. <laughs> dlatego Pan Kofon poświęcił trochę czasu na przygotowanie fascynującego, depresyjnego futuryzmu jako tła dla gry. Operujemy. Operujemy mikrochipem który zostaje przez nadzorczą inteligencję bazy na nieznanej planecie zaimplementowany w urządzenie do robienia kawy, tak zwany ekspres, co nadaje temu ekspresowi pewną dozę samoświadomości i dodatkowej funkcjonalności. My jako gracz biegamy sobie tym ekspresem i rozwiązujemy różne problemy istot na tej stacji. Oprócz nadzorczej inteligencji mamy kilku większych, kilka większych robotów mających prowadzić symulacje jak żyłoby się na tej planecie, ale minęło już tyle czasu od wylądowania, że wszyscy dawno zapomnieli swoich celów i każdy zaczyna się pogrążać w ten egzystencjalny strach, a nas otacza kosmos ciemny, zimny i od domu daleki. Co w tej grze jest wartego uwagi, oprócz tej grafiki i klimatu, no niewiele. Jest na szczęście krótka, więc nie zdąży się przejeść, ale sama mechanika gry jest w najlepszym wypadku kompetentna. Po prostu nie ma w niej nic, co by nas od niej odrzuciło. Cała reszta to jest ta oprawa graficzna i oprawa dźwiękowa, bo ma bardzo fajne ścieżki w tle. To jest właśnie to, dlaczego warto czasami ugryźć grę średnią. Bo nawet jeśli nic nie ma w niej, co by nas przyciągnęło rozgrywką, to fajnie jest popatrzeć na te ciekawe i dosyć odrealnione tła, bo jednak w tym depresyjnym futuryzmie nie brakuje miejsca na jakieś dziwne, alegoryczne obrazy, które mają nam powiedzieć dużo więcej o postaciach niż sama gra czy tekst w samej grze. I tak spędzamy każdy dzień biegając sobie po mapach. Jak skończy się czas na bieganie po mapach, to szukamy zasobów na zewnątrz. Zastanawiamy się, czy to kiedykolwiek ktoś z Ziemi jeszcze się z nami skontaktuje, czy w ogóle istnieje jeszcze Ziemia, czy cokolwiek. Ot, taka mała przygoda w świecie depresji i robotów. Uhu, wesołe tematy, ale fajnie. Impreza, baloniki pod sufitem. No nie. Nie przekłuwaj nie. Ich, bo wtedy będzie smutno. Ja tam lubię przekłuwać paloniki. Tomasz to serpentyny. Pobaw się. <głos> Dobrze. Pciu, pciu! Robimy śmieszne dźwięki, to już można nas dawać na YouTube, nie? Zepsuję jeszcze trochę atmosferę na koniec pochwalę ci się, że chyba w końcu rozumiem, jak można grać w te wszystkie nudne JRPG z powtarzalną walką i kiedyś poruszaliśmy ten temat, że dosłownie nie rozumiałem, jak można grać właśnie w jakieś MMO, w jakieś JRPG z tym grindem, po prostu było to dla mnie zupełnie jakby tak mnie to mocno odrzucało, że nie byłem sobie w stanie wyobrazić, jak ludzie się do tego zmuszają i wydaje Aha. mi się, że odczułem coś podobnego bo ostatnio mega się wciągnąłem we wszystkiego rodzaju jakieś proste gry. Mówiłem o Tetrisie, ostatnio zacząłem grać w grę KOGS na pc która jest prostą grą logiczną, puzlową w której tam układamy sobie jakieś trójwymiarowe puzzle, żeby, no, po prostu ułożyć. Nawet ostatnio zdarzało mi się grać w jakieś gry karciane, Windowsowe, jakieś pasjansy, jakieś sapery, po prostu po, tak, już bardzo jakby nie potrafię po prostu siedzieć i nie wiem, skupić się na tym, co czytam czy oglądam, że po prostu w pewnym momencie uderza mnie potrzeba, że ja muszę teraz pograć w jedną taką prostą, głupią gierkę. Okej, okay, to ciekawa potrzeba w dzisiejszych czasach. Więc, no więc rozumiem już ten ból i by, mogę empatyzować. Cieszę się, że zrozumiałeś w końcu pożyczyć ci psp z guyą, i dwójką. Z Saperem, jedynką i dwójką. Z Tetrisem Grandmaster, fajnie. fajno no, Tetris Grandmaster, fajna gierka. Słuchaj, słyszałeś może o takiej prostej gierce Cookie Clicker, bardzo ciekawa jest. Klikasz sobie na ciastka i robisz ciastka i potem masz więcej ciastek, więc możesz kupić rzeczy, Friu? które robią ciastka Friu, za ciebie. Friu. Numerki ale, ciągle ale. i tą w górę. No właśnie i to jest fajne, bo jak narobisz tych ciastków tak bardzo dużo jak mrówków, to potem możesz umrzeć i się odrodzić i jesteś silniejszy jak super Numerki Sajanin. Cały nawet czas jak zwykły idą w górę. Nikt nie maleją. Moż idą coraz szybciej do góry. Możesz nawet jak zwykły Sajanin umrzeć i odrodzić się silniejszym. Możliwości są nieograniczone. A grałeś może w Wiz Khalifa Sweet Farm? Co, co ty wiesz o klikerach, ziomuś? Czyje, czy co? Grałeś w Time Shackles może? Grałeś w Tap Titans? W... A, w Push the Button grałeś? Tak. Stary co, co ty wiesz o clickerach? Ej, no ja jestem casualem klikerowym. Ja, ja klikam w to, co było pierwsze i najlepsze. Ty nie mówię, że ty nie masz grać w klikery, bo się uzależniasz za mocno? Tak, i mam nawalone 500 godzin. A, właśnie, odkryłem świetnego eksploita w cookie. Altef 4. Chciałbym, chciałbym tak umieć. Um, nie, słuchaj, wiesz co? Okazuje się, że jak sobie klikasz, to w polu gry, które nie jest interaktywne, może się wyspałnować złote ciasteczko i jak klikniesz to złote ciasteczko, to masz bonusy różne. Czasami, nie wiem, razy milion produkcja na 60 sekund, czasami jednorazowy dodatek ciasteczek. I teraz uważaj. Jak masz autoklikera, bo oczywiście wychodzisz do pracy i zostawiasz tę grę włączoną, żeby ci klikał, żebyś mógł wrócić i kupić nowe rzeczy, to no, on będzie klikał zawsze w jednym punkcie. Ale jeśli zmniejszysz okno gry, to będziesz zmniejszał grywalną i nieinteraktywną przestrzeń, a co za tym idzie, będziesz ograniczał przestrzeń, w której mogą się spawnować złote ciasteczka. Więc jeśli odpowiednio zmniejszysz to okienko z grą, to możesz włączyć autoklikera, tak żeby klikał idealnie w centrum twojego dużego ciasteczka, w które trzeba klikać, a nieinteraktywny obszar gry będzie tak malutki, że każde złote ciasteczko które się pojawi pojawi się w obszarze twojego krytnięcia wiesz jak to przyspiesza rozgrywkę? mam co najmniej pięciokrotnie większy przyrost ciasteczek proszę nawdychaj no się trochę cyjanku och dziękuję panie o nikomu nie nikomu tego nie polecamy na hitboxach i frejmach to zanim cyjanek zacznie działać, to powiem jeszcze, żebyście wysyłali na hitboxy i frame na swoje cyjanek. Albo wasze ulubione gazy do wdychania. Moim jest mieszanka tlenu z azotem i innymi Czy rzeczami. Czy wdychać kuki klikera, Czy za to szybciej idą numerki wtedy jak się oddycha? Mam nadzieję. Oddycham od rana. W zasadzie trochę dłużej. Hitboxy i frame na gmail.com Klik Będzie mi brakowało. Co poradzisz? Graj w to, co jest. Albo traj harduj w to, czego nie ma. To jest zawsze Twój wybór.